Cześć moi drodzy, jak się macie? Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na podcast po polsku. Mam na imię Piotr i moim zamiarem jest pomagać Wam w nauce języka polskiego. Robię dla Was m.in. te podcasty, ale też wiele innych rzeczy. Jeśli słuchacie mnie pierwszy raz, to zapraszam na stronę realpolish.pl Tam znajdziecie więcej informacji o moich materiałach do nauki języka polskiego. Kochani, tu w Polsce już początek wakacji. Już pierwszy tydzień wakacji za nami. To świetny okres. Mamy trochę więcej wolnego czasu. Dzień jest dłuższy. W tej chwili mamy najdłuższe dni w całym roku. Jest ciepło, dużo słońca. Bardzo fajny czas, fajny okres w roku. Jestem ciekawy, czy ludzie mieszkający po drugiej stronie, na południe od równika, po drugiej stronie ziemi, czy tam wakacje są w innych miesiącach niż tu, na północy? W końcu, kiedy tutaj jest lato, to tam jest zima, prawda? Nie wiem, jak to jest. Napiszcie proszę. Wiem, że jest kilka osób z Brazylii, z Australii, z Republiki Południowej Afryki. Jak jest u Was? Czy jest odwrotnie? Czy wakacje są w listopadzie, w grudniu? Jak to jest? Ciekawe. Proszę, napiszcie w komentarzach, jak to jest, kiedy macie wakacje. Kochani, tradycją już się stało, że słuchamy na początek nagrania, które dostałem od kogoś z Was. Tym razem posłuchajmy nagrania od Joyce. Joyce napisała do mnie, że trochę się bała. Myślała, że zrobi dużo błędów gramatycznych, że ma silny akcent i będzie trudno ją zrozumieć. Przekonajcie się sami. Posłuchajcie nagrania od Joyce. Cześć, Pietro. Mam na imię Joyce i jestem z Chin. Mieszkam w Warszawie z moim mąż. Mieszkamy tutaj już dwa lat. Bardzo lubimy Polski i lub, lubimy podróżować inne miasto co miesiące. Na przykład jechaliśmy do Kraków, Zakopany, Sanomierz, Wrocław, Poznań, Mabok, Gdańsk, Sopot, Zamość, Lublin, Białystok i tak dalej. Planujemy iść, uh, iść do Białej na następny raz. Uh, już uczyłem się polskiego po jeden rok. Uh, myślę, że bardzo trudna dla mnie, bo uh, gramatka jest um, bardzo, bardzo trudna. Uh, jechałam do szkoły dwa razy tygodniu w przyszłym roku, ale teraz nie jeszcze iść do szkoły w tym roku. Bo w moim grupie studenci są z Slavic kraju i oni mówią bardzo um, dobrze i są szybko dla mnie. Zdencydowałam się polskiego w domu sama i słychać rzeczy w internecie, na przykład świnka Pepa i ogólnie Twoje podcastów u realpolish.pl Uh, już kilka miesięcy. Myślę, że może być 5 miesięcy. Ulubiony materiał w Real Polish jest wycieczka z pieczu. Skończyłam już 8%. Uh, myślę, że to jest bardzo interesujące i pomocne. Marzę się mówić po polsku z moim uh, kolegą i koleżanką w biurze. Wiem, nie możliwe w tym roku, ale mam nadzieję, że to jest możliwe w następnym roku. roku. Um, chyba, chyba tyle na dzisiaj, uh, uh, Bardzo dziękuję za zrobiłeś co zrobiłeś w Real Polish Krepka Krap Um, bardzo pomocny i interesujący. Um, dziękuję bardzo. Um, papa, cześć. Wspaniale, dziękuję bardzo. Mówisz świetnie. Wszystko jest zrozumiałe bez najmniejszego problemu. Uczysz się polskiego od roku? To nie jest bardzo długo. Myślę, że już możesz rozbawiać z kolegami z pracy po polsku. Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Czasami czekamy, czasami myślimy sobie, jeszcze nie teraz, muszę nauczyć się lepiej mówić i dopiero wtedy zacznę rozmawiać z ludźmi. Wydaje mi się, że to jest duży błąd, trzeba mówić jak najwięcej. Myślę, że na twoim poziomie powinnaś zacząć już rozmawiać z kolegami z pracy. Mówisz wyraźnie, nie ma problemu ze zrozumieniem, a małe błędy gramatyczne. To jest normalna rzecz. To robi każdy, kto uczy się nowego języka. Zachęcam cię, Joyce, gdy pójdziesz następnego dnia do pracy. To zacznij mówić po polsku. Zapytaj koleżankę Cześć, jak minął weekend? I już rozmowa jest rozpoczęta. Nie ma na co czekać, bo zawsze będziesz myśleć, że... Jeszcze nie jestem gotowa, jeszcze poczekam, jeszcze miesiąc, jeszcze dwa. Zawsze będzie nie ten moment, zawsze będzie za wcześnie. Ta sama rada dla wszystkich. Jeśli jesteście na średnim poziomie, to powinniście zacząć mówić. Jeśli dopiero zaczynacie naukę języka polskiego, to radzę dużo słuchać. Nie musicie się wtedy zmuszać do mówienia jeśli nie macie chęci Ale jeśli czujecie, że robicie błędy Ale macie chęć już mówić To powinniście zacząć to robić jak najszybciej Nie czekajcie dłużej Joyce powiedziała, że jest członkiem klubu VIP Cieszę się bardzo, że podobają Ci się wycieczki Z cyklu filmiki Z cyklu wycieczki z Piotrem bardzo lubię robić te filmiki Chociaż nie podróżuję dużo To lubię nagrywać dla Was Moje spacery Albo przejażdżki rowerem Czasami zabieram kamerkę I robię dla Was filmik W klubie VIP Znajdziecie już dość dużo filmików Z moich wycieczek Rowerowych albo spacerów W okolicy Warszawy Bardzo się cieszę Że to są ulubione filmiki Joyce i cóż, świetna robota Joyce Nie powiedziałbym, że masz silny akcent Wszystko jest zrozumiałe Nie masz czym się przejmować To co robisz daje bardzo dobre rezultaty Tak trzymaj, tak trzymaj Joyce Pozdrawiam Ciebie i męża bardzo serdecznie Kochani, jeśli chcecie To zapraszam Was do podcastu Możecie przysyłać swoje nagranie Opowiedzieć coś o sobie, o tym, jak uczycie się języka polskiego Nie robię tu analizy wymowy, jeśli chcecie posłuchać takiej analizy wymowy To zapraszam do klubu VIP, tam możecie wysłać swoje nagranie A ja posłucham jego bardzo uważnie i powiem wam, co można poprawić w wymowie Jakie dźwięki nie są idealne? Co jest niezrozumiałe? ok? Możecie przysłać takie nagranie. Jeśli macie chęć, to zróbcie nagranie. Już kilka osób z klubu VIP skorzystało z tej możliwości. Możecie posłuchać, jakie robią błędy i uczyć się na ich błędach. Ale możecie też przysłać swoje nagranie i zrobię dla Was analizę. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziś mamy też nową muzykę, Andy znowu przysłał nowe melodie, które bardzo mi się podobają i na pewno usłyszycie je jeszcze nie raz w moich filmikach i podcastach. Właśnie teraz w tle słyszymy jedną z nich. Dzięki Andy, jesteś naprawdę wspaniały Moi drodzy, w takim razie nie ma na co czekać, nie ma co przedłużać, szkoda tracić czasu W takim razie przechodzimy do głównej części dzisiejszego podcastu Dziś zastanowimy się nad problemami etycznymi nad pewnymi problemami moralnymi. To może nie być łatwa sprawa. Myślę, że to może być pewne wyzwanie i dla mnie, i dla Was. <śmiech> dla mnie, bo niełatwo jest mówić o trudnych sprawach w łatwy, zrozumiały sposób. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo przecież nie jestem specjalistą, nie jestem filozofem ani etykiem. Także może nie być dla mnie to łatwe Dla was to może być też trochę trudne Bo mogą pojawić się trudniejsze sformułowania Trudniejsze słowa Ale mam nadzieję, że razem będziemy dobrze się bawić A przy, przy okazji będzie to ciekawa forma spędzania czasu No i oczywiście potrenujecie też język polski jeśli nie rozumiecie wszystkiego, to zachęcam Was do zapisania się do klubu VIP i tam będziecie mogli również czytać yy, zapis całego podcastu. Wszystkich, wszystkich podcastów, wszystkie transkrypcje są dostępne dla użytkowników klubu VIP. Kochani, zatem zacznijmy od pewnej historii. Zastanówmy się nad pewnym problemem Załóżmy, załóżmy, że jesteś kierowcą pociągu, który jedzie bardzo szybko Na końcu torów jest pięciu pracowników, którzy coś robią na torach Tory, to oczywiście wiecie co to są tory Po torach oczywiście jedzie pociąg OK, Chcesz zatrzymać pociąg Jesteś kierowcą, maszynistą pociągu Ale nie możesz Hamulce nie działają Jesteś przerażony Bo wiesz, że jeśli pociąg uderzy w ludzi To wszyscy zginą Czujesz się bezradny Nie masz wpływu na to, co za chwilę się stanie Jednak w tej chwili zauważasz że jest możliwość Jest możliwość zjechania z tego toru na inny tor Możesz skręcić w prawo na boczny tor Na inny tor Ale na końcu tego toru jest jeden pracownik Jeden człowiek Hamulce nie działają Ale masz możliwość skrętu Możesz więc skręcić w prawo na boczny tor I zabić jednego człowieka Jednocześnie ratując pięciu Trudna decyzja I tu zadajemy sobie pierwsze pytanie Jak postąpić? Co zrobić? Co powinienem zrobić? Co zrobisz? Skręcisz? Czy pojedziesz prosto? Jakie wyjście jest lepsze? Skręcić i ocalić pięciu, poświęcając jednego? Czy pojechać prosto i zabić pięciu? Ten problem jest wymyślony przez filozofów zajmujących się etyką. Wielu ludzi. Na tak postawione pytanie odpowiada, że lepiej będzie, jeśli kierowca pociągu skręci. Lepiej, jeśli zginie tylko jedna osoba zamiast pięciu. Można ocalić pięć osób, poświęcając tylko jedną. Okej, okay, doskonale. Pozwólcie, że opowiem teraz inną historię. Przypuśćmy, że jesteś lekarzem. Masz pięciu pacjentów, każdy z nich czeka na przeszczep Jeden potrzebuje nowego serca, drugi potrzebuje płuc, trzeci nerki Czwarty potrzebuje hmm, czegoś innego, piąty jeszcze czegoś, nieważne Wszystko to można by wziąć od jednego człowieka każdy potrzebuje innego narządu, żeby przeżyć. Rozumiemy się? Niestety nie ma dawcy, nie ma osoby, od której można pobrać narządy. Jednak przypominasz sobie, że obok, w pokoju, śpi jeden człowiek. Można by poświęcić tego człowieka i zabrać jego narządy. Żeby przeszczepić je tym pięciu osobom. W ten sposób poświęcimy jednego i uratujemy pięciu. Jak byś postąpił, gdybyś był tym lekarzem? Tym razem większość osób odpowiada, że nie poświęciłaby tego biedaka, żeby ratować pięciu chorych. Dlaczego tak jest? Dlaczego opowiadam wam te historie? Dlaczego zadaję takie pytania? Niedawno opowiadałem wam o sztucznej inteligencji, o tym jak zmienia się nasze życie. Jeśli nie słuchaliście to zapraszam do podcastu numer 328. Dwa podcasty do tyłu. Już wkrótce na naszych ulicach pojawią się automatyczne samochody. Samochody bez kierowców, to znaczy bez ludzi kierowców. Te samochody będą jeździły po ulicach kierowane za pomocą sztucznej inteligencji. W wypadkach samochodowych giną miliony ludzi i wszyscy wiemy, że większość wypadków Ponad 95% wypadków jest spowodowanych błędem ludzi Przyczyną nie jest to, że w samochodzie zepsuły się hamulce Tylko to, że kierowca był zmęczony i zagapił się Albo usnął, albo był pod wpływem alkoholu, albo narkotyków Albo używał swojej komórki, pisał SMS-y w czasie jazdy. Czy gdybyście mogli powstrzymać większość wypadków samochodowych, to chcielibyście to zrobić? Chcielibyście pomóc? Wspieralibyście taki pomysł? Oczywiście, że tak. Na pewno większość z nas chciałoby, żeby było jak najmniej wypadków samochodowych. I ta technologia właśnie to nam obiecuje Samochody bez kierowców Automatyczne Będą powodować Mniej wypadków Właśnie przez Wyeliminowanie Najczęstszej przyczyny wypadków Czyli przez eliminację Kierowcy człowieka Wyobraź sobie Że jedziesz takim Automatycznym Samochodem Oczywiście samochód porusza się automatycznie, a Ty możesz w tym czasie robić to, co chcesz. Możesz czytać, możesz odpowiadać na maile, cokolwiek. Oglądać telewizję. Jednak nagle samochód ma mechaniczną awarię i nie może się zatrzymać. To bardzo rzadkie, ale może się zdarzyć. Jeśli samochód będzie jechał dalej, to wjedzie w grupę przechodniów, którzy właśnie przechodzą przez ulicę Na szczęście samochód może skręcić w lewo Ale tym razem na pewno uderzy w człowieka idącego obok chodnikiem Jest jeszcze trzecia możliwość, trzeci scenariusz To skręt w prawo Tym razem samochód uderzy w mur i niestety, wtedy zginiesz ty. Czyli osoba, która znajduje się w samochodzie. Mamy tu dwa problemy. Co powinien zrobić samochód i kto powinien o tym zadecydować? Wbrew pozorom to bardzo trudny problem. To jak ludzie rozwiążą ten problem wpłynie na naszą przyszłość. Można... W ogóle nie zajmować się takim problemem Ktoś może powiedzieć e, To bardzo mało prawdopodobne Albo to beznadziejnie głupi problem Jednak jeśli nie weźmiemy tego scenariusza Zbyt dosłowi, dosłownie Jeśli nie będziemy myśleć o tym problemie Zbyt dosłownie Wtedy sprawa staje się bardzo ciekawa I warta przemyślenia Oczywiście wypadki nie wyglądają tak jak ten scenariusz, który Wam przedstawiłem. Najczęściej nie ma wyboru, nie ma dwóch, trzech opcji, spośród których możemy wybierać. Jednak gdy myślimy o automatycznych samochodach, wtedy ktoś musi je wcześniej zaprogramować. Programiści muszą pisać kod, który mówi jak ma się zachować samochód, w przyszłości, w podobnych sytuacjach Kiedy taka sytuacja wystąpi na drodze Kogo powinien chronić samochód Czy osoby jadące wewnątrz, w środku Czy, o, czy ludzi, którzy idą na ulicy Sztuczna inteligencja, która będzie sterowała samochodem Musi to wszystko przeliczyć, przeanalizować przeliczyć prawdopodobieństwa pewnych wydarzeń, efektem tych obliczeń ma być podjęta decyzja. Decyzja oczywiście wiąże się z etyką, z moralnością, co powinien zrobić automatyczny samochód. Możecie powiedzieć, po co wprowadzać automatyczne samochody teraz, kiedy nie są jeszcze doskonałe? Może poczekajmy, aż technologia będzie w stu opanowana i nie będzie możliwości wypadku. Poczekajmy. Dobrze, przypuśćmy, że musimy poczekać 50 lat, zanim inżynierowie dopracują automatyczne samochody. Przez ten czas w wypadkach zginie mnóstwo ludzi, miliony ludzi Pamiętacie, że najczęstszą przyczyną wypadków jest człowiek To przez ludzi, przez kierowców powstają yy, najczęściej wypadki I właśnie o wyeliminowanie jak najszybciej człowieka nam chodzi Zatem czekanie też jest wyborem i ten wybór wiąże się właśnie z poświęceniem bardzo wielkiej ilości ludzi. Bardzo wielu ludzi zginie. Zginie na drogach w tym czasie, zanim inżynierowie rozwiną technologię tak, żeby była w stu bezpieczna. Wydaje się, że czekanie nie jest najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Zatem jeżeli samochód musi podjąć decyzję Musi zdecydować w krytycznym momencie Co zrobić, jak powinien podjąć tę decyzję Co powinien zrobić Powinien być wcześniej zaprogramowany Ale jak powinien być zaprogramowany? Może powinno odbyć się wielkie głosowanie Ludzie powinni głosować Jak inżynierowie mają zaprogramować samochody? Możemy zrobić sobie taki eksperyment. Jeśli macie chęć, to możecie zagłosować, jak powinien zachować się automatyczny samochód. Ale zanim będziemy głosować, warto zastanowić się. Warto pomyśleć, jaka opcja będzie najlepsza. Problem nie jest łatwy, nie jest prosty. Na szczęście z pomocą przyszli nam wielcy filozofowie, którzy myśleli już wcześniej nad tym problemem, Mam tu na myśli dwóch filozofów. Pierwszy to Jeremy Benton, anglik, który był autorem koncepcji utylitaryzmu. Słowo utylitaryzm pochodzi od angielskiego słowa utility, czyli użyteczny. Utylitaryzm jest czasami nazywany filozofią zdrowego rozsądku. Benton mówi, że Słuszne jest takie postępowanie, czyli dobre jest takie postępowanie, którego skutki są użyteczne. Jeśli nasze postępowanie, czyli to co robimy, prowadzi do jak największej ilości szczęścia, wtedy uważamy, że postępujemy dobrze. Według tej koncepcji nie jest ważne jakie mamy intencje, ale ważne są skutki naszych działań. Myślę, że jeszcze sobie o tym pomówimy, bo to jest bardzo ciekawe. W każdym razie, w naszym przypadku, w naszej hipotetycznej sytuacji, jeśli myślisz tak jak Jeremy Benton, powinieneś wybrać opcję rozjechania przechodnia po prawej stronie i jednocześnie ocalenia pięciu przechodniów. OK? Musimy wybrać takie działanie, które zminimalizuje nieszczęście Uratować pięciu zamiast jednego okay? Inny filozof, tym razem niemiecki Nazywał się Immanuel Kant Myślał trochę inaczej Kant stworzył pojęcie filozofii krytycznej Czasami nazywanej transcendentalną y która mówi o tym, że człowiek nie powinien podejmować akcji, działań, które prowadzą do cierpienia innych ludzi. Zatem według jego zasad samochód powinien pojechać prosto. Skoro tak już się działo, skoro jechał prosto, to nie powinniśmy skręcać, żeby świadomie Poświęcić jednego człowieka dla ratowania pięciu innych. OK? Mamy więc dwa różne punkty widzenia, dwa różne sposoby myślenia widzenia tego, co jest dobre, a co złe co jest etyczne, a co jest nieetyczne. Jak postąpicie? Co zrobicie? Większość ludzi akurat w tym problemie wybiera sposób myślenia Bentona. Wygląda na to, że ludzie chcą samochodów, które minimalizują ogólne cierpienie. Jeśli ktoś ma zginąć, to lepiej jeśli zginie jedna osoba, a nie pięć. Można pomyśleć problem rozwiązany. Czy chciałbyś kupić samochód, który poświęci twoje życie w zamian za życie pięciu innych ludzi? Większość ludzi odpowiada, że nie. Niech inni kupują takie samochody. Ja nie chcę. Jasne? Mamy tu problem natury socjologicznej. Żeby to zrozumieć, musimy posłuchać, co powiedział pewien Ekonomista angielski William Foster Lloyd opisał problem korzystania ze wspólnego dobra to jest niesamowicie ciekawa rzecz ponieważ wszyscy korzystamy ze wspólnego dobra jakim jest na przykład nasza planeta Ziemia Lloyd uprościł całą sytuację żeby wszystko było łatwiejsze do zrozumienia mm, powiedział tak Wyobraźmy sobie pastwisko, do którego mają dostęp trzej farmerzy. Pastwisko to jest po prostu obszar ziemi, na której rośnie trawa. Pastwisko jest wspólne. Każdy farmer może wypasać swoje krowy na tym pastwisku. Może karmić swoje krowy na tym pastwisku. Okay? Jego krowy mogą jeść na tym pastwisku. Wszystkie krowy, wszystkich farmerów. Teraz zaczyna się najciekawsze. Jeśli każdy z farmerów ma trzy krowy, to trawa odrasta wystarczająco szybko i krowy ciągle mają co jeść. Rozumiecie? Wszystko jest dobrze. Krowy są szczęśliwe, bo mają co jeść. Trawa. Nadąża odrastać, krowa zjada jednego dnia, ale już przez noc trawa odrasta i krowy mają co jeść. Krowy zjadają trawę, ale nie za szybko. Trawa zdąża ciągle odrastać. Jednak jeden farmer kupił sobie dodatkową krowę. Ma teraz cztery krowy. Dla niego sytuacja się poprawiła. Ma teraz cztery krowy, więc... Ma więcej mleka Ma więcej mleka od czterech krów Niż miał od trzech Nic wielkiego się nie dzieje Trawa nadal odrasta Co będzie gdy każdy farmer tak pomyśli? Co będzie gdy wszyscy będą mieli po cztery krowy? Wtedy krowy szybko zjedzą trawę Trawa nie zdąży urosnąć i krowy nie będą miały co jeść Zaczną chorować I nie będą dawały mleka Wszyscy farmerzy będą mieli Stratę Oczywiście ciągle Spotykamy się z tym problemem Na przykład przy Zanieczyszczaniu środowiska Niektóre państwa starają się Ograniczać emisję zanieczyszczeń A inne Zanieczyszczają środowisko Bo chcą osiągnąć jak największe zyski. Jeśli wrócimy teraz do naszego problemu, do problemu autonomicznego, automatycznego samochodu, pastwisko, czyli ta wspólna rzecz, którą razem dzielimy ze sobą, tym razem to jest nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wszystkich ludzi. Farmerzy to oczywiście właściciele samochodów, Którzy ich używają Ludzie podróżujący samochodami podejmują decyzje Decydują co jest ważniejsze Ich osobiste bezpieczeństwo Czy bezpieczeństwo ogólne Bezpieczeństwo innych ludzi Czy ważniejsze jest bezpieczeństwo jednostki Czy ogółu społeczeństwa Wydaje się, że firmy, które produkują samochody, powinny robić takie samochody, które minimalizują niebezpieczeństwo dla ich klientów. Sztuczna inteligencja zamontowana w tych samochodach, pomału, powoli uczy się, jak maksymalizować bezpieczeństwo osób jadących samochodem. Jednocześnie, Coraz bardziej ryzykując życiem ludzi będących na ulicy Jak do tej pory ludzie rozwiązywali tego typu problem? Załóżmy, że mamy park, w którym ludzie odpoczywają sobie po pracy Jeśli do parku przyjdzie zbyt dużo ludzi, wtedy odpoczynek nie jest możliwy Normalnie prawo reguluje takie rzeczy Ludzie ustanawiają odpowiednie prawa, które regulują, mówią, co mamy robić. Na przykład ustala się, że każdy człowiek może odpoczywać w parku tylko przez dwie godziny. Ustala się prawo, które reguluje, jak każdy z nas powinien się zachować. Oczywiście potem trzeba monitorować, czyli sprawdzać, jak zachowują się ludzie, karać tych, którzy nie przestrzegają prawa. Ten sposób działania pozwala nam dbać o dobro publiczne. Dobro publiczne to jest to coś, co należy do nas wszystkich. W naszym przykładzie jest to park, w którym odpoczywają ludzie. Pomyślmy znowu o samochodach. Możemy przecież ustalić prawo, które będzie mówiło tak, że każda firma, która robi samochody, Musi tak ustalić algorytm, żeby samochód minimalizował ogólne cierpienie Żeby minimalizował ilość ludzi, którzy ucierpią w wypadkach Tego chcą ludzie, prawda? Chcemy, żeby jak najmniejsza ilość osób cierpiała w wypadkach Po to tworzymy przecież automatyczne samochody Jednocześnie, jeśli kupuję samochód, to chciałbym, żeby algorytm raczej nie poświęcał mnie. Wolałbym, żeby samochód mnie zabezpieczał przed wypadkiem. Niewielu z nas chciałoby poświęcić się, aby inni cieszyli się bezpieczeństwem. Przeprowadzono badania i naukowcy zauważyli, że ludzie nie chcą takich regulacji prawnych. Ludzie powiedzieli, że... Jeśli takie regulacje prawne będą wprowadzone, wtedy nie kupią takich samochodów. Nikt nie chce samochodu, który poświęci jego życie w zamian za uratowanie pięciu przechodniów. W rezultacie dochodzimy do pewnego paradoksu. Automatyczne samochody, nowa technologia miała doprowadzić nas do zmniejszenia ilości wypadków, ale jeśli ludzie nie będą z niej korzystać, to ilość wypadków się nie zmniejszy. Wygląda więc na to, że nasze społeczeństwa będą musiały zastanowić się nad tego typu problemami. Jak widzimy, naukowcy, filozofowie, etycy już o tym myślą. Jednak czy takie problemy w ogóle mają jakieś rozwiązanie? Weźmy pod uwagę na przykład problem zbrodni, przestępstw Czy każde przestępstwo jest moralnie złe? Zastanówmy się razem nad takim przypadkiem Kolejna historia Przypuśćmy, że pewien złodziej postanowił okraść pewną starszą kobietę Pewnego wieczora podszedł do jej okna i zbił szybę Myślał, że w mieszkaniu nie ma nikogo Wszedł przez rozbite okno i zobaczył na podłodze leżącą kobietę Przestraszył się, że będzie oskarżony o morderstwo Nie chciał nikogo zabijać, chciał tylko ukraść jej pieniądze Szybko więc wyszedł przez okno i uciekł Po kilku minutach kobieta podniosła się z podłogi Okazało się, że straciła przytomność, bo z jej kuchenki ulatniał się gaz Złodziej rozbił okno, gaz wydostał się z mieszkania, a do mieszkania napłynęło świeże powietrze W ten sposób złodziej uratował życie kobiety Chociaż jego intencja była zupełnie inna, chciał ją okraść ale uratował jej życie Czy ta kobieta Powinna dziękować złodziejowi Czy policja powinna ukarać złodzieja Czy powinien dostać Nagrodę czy karę Nie wiem czy słyszeliście o tym Że Uber złamał prawo w Kalifornii Testując swoje autonomiczne samochody Na publicznych drogach. Uber chce w jak największym stopniu zdominować rynek transportu. Automatycznym kierowcom nie trzeba płacić. Jeśli zalejemy rynek takimi samochodami, w każdym dużym mieście umieścimy swoje samochody, wtedy zarobimy mnóstwo forsy. W tej chwili Uber mówi, kierowcy to nie są nasi pracownicy. Kierowcy to... Nasi niezależni kontrahenci, współpracownicy Zatem z łatwością pozbędziemy się ich I zamienimy na autonomiczne samochody Przypuśćmy, że teraz kierowca taksówki jest człowiekiem Jest taka sytuacja Jedzie taksówka I nagle na drodze pojawia się dziecko Kierowca skręca Dziecko jest bezpieczne ale samochód uderza w ciebie. Na szczęście nic się nie stało, masz tylko złamaną nogę. W tej sytuacji możesz pozwać kierowcę do sądu. Nie wiadomo, czy wygrasz sprawę, ale możesz nazwać kierowcę odpowiedzialnym za to, co się stało. Kierowca musi stanąć przed sądem, i bronić swoją decyzję, decyzję, którą podjął, kierując samochód. Jednak, kiedy wyobrazimy sobie, że zamiast kierowcy człowieka mamy automatyczny samochód, scenariusz jest taki sam. Jednak decyzja, którą podejmie samochód, jest już dawno podjęta. Jest podjęta podczas pisania kodu, programu które odpowiada za kierowanie samochodem. Program porównuje ryzyka i podejmuje decyzje. Musimy pamiętać, że taki automatyczny samochód tak naprawdę nie jest autonomiczny. Taki samochód nie robi tego, co uważa, tylko robi to, w jaki sposób został zaprogramowany wcześniej. Czy możemy pozwać programistów do sądu firmę, która stworzyła taki samochód? Czy możemy pozwać taką firmę do sądu? Jeśli nie, jeśli nie możemy, to znaczy, że firma, która produkuje taki samochód ma pełne prawo decydować o życiu i śmierci. Ta firma może Cię ocalić lub zabić bez problemu. I to jest największy problem To jest problem, który muszą rozwiązać nasze rządy, nasi prawnicy, ustawodawcy Wydawało nam się, że mamy problem etyczny Co powinien zrobić automatyczny kierowca w przypadku krytycznej sytuacji? Powinien skręcić czy jechać prosto? Jednak tak naprawdę jest to problem natury socjalnej. Problem, jak społeczeństwo ma ustalić prawa w sposób dla wszystkich dobry. I czy to w ogóle jest możliwe? Czy w przyszłości przesiądziemy się do automatycznych samochodów? Prawdopodobnie tak. Na początku niechętnie, ale jeśli to, jeśli zobaczymy, że jest mniej wypadków, wtedy coraz więcej osób. Wybierze automatyczny samochód niż, aut niż samochód z kierowcą człowiekiem W tej chwili ludzie nie wierzą Sztucznej inteligencji, komputerom Jeśli weźmiemy na przykład pod uwagę lekarza Człowieka, lekarza i komputer diagnostyczny To nawet jeśli wiemy, że Mylą się w takim samym procencie Większość ludzi woli uwierzyć człowiekowi prawda? Tak to już jest na razie roboty nie są całkowicie autonomiczne, są zaprogramowane, zaprogramowane przez ludzi, którzy pracują dla firm, firm, których zadaniem jest zarabiać pieniądze, a nie martwić się problemami etycznymi. Zatem tym, co liczy się teraz, jest zysk, pieniądze. Firmy będą sprzedawały takie roboty, jakie... Ludzie będą kupować Bardzo to wszystko ciekawe Dużo pytań Dużo pytań bez odpowiedzi Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości Myślę, że sprawa robotów Etyki robotów A może nawet praw robotów Jest bardzo ciekawa Czy roboty powinny mieć swoje prawa? Nie wiem, może kiedyś i o tym zrobię podcast Na razie muszę więcej poczytać na ten temat Moi drodzy, zachęcam Was do czytania Do czytania po polsku oczywiście Bo uczymy się tutaj polskiego Praktycznie wszystkie materiały, które znajdziecie na mojej stronie Mają tekst i audio Zatem możecie czytać, możecie słuchać I w ten sposób uczyć się języka polskiego Mam nadzieję, że to było ciekawe, że pytania, które wam zadałem są ciekawe. Nie są łatwe odpowiedzi na te pytania i każdy z nas może pomyśleć głęboko, jak odpowiedzieć na te pytania. Zostawiam was z tymi pytaniami. Niedawno dostałem e-mail od Antonio, który napisał do mnie po angielsku, ale przeczytam dla Was tłumaczenie po polsku. To bardzo wielka przyjemność dla mnie. Posłuchajcie. Drogi Piotrze, dopiero tydzień temu zapisałem się do klubu VIP. Jestem zadziwiony jakością Twoich kursów. To jest raj dla każdego, kto chce uczyć się języka. Kocham naukę języków. Mój język ojczysty to portugalski. Mówię również po angielsku i rosyjsku. Mogę czytać po niemiecku, francusku i hiszpańsku. Ale nigdy nie znalazłem czegoś takiego jak Twoja strona. Widzę, że zrobię szybki postęp w języku polskim. Kupiłem już 100 historyjek. Fantastyczne, tak jak się spodziewałem. Dziękuję bardzo za Twoją pracę. Widzę, że to praca z miłości Czytam tekst Wiosna To jest poezja Proste i piękne Gratulacje Dziękuję bardzo To dla mnie wielka nagroda Antonio, zrobiłeś mi wielką przyjemność Kochani, powiecie Piotr, więcej skromności Nie musisz o tym opowiadać Zachowaj to dla siebie być może yy, będziecie bieli rację Ale nie mogę się powstrzymać I czekam na więcej takich listów Czekam na nagrania od was Czekam na wiadomości o tym Jak poprawił się wasz język polski Trzymajcie się zdrowo Uważajcie na drodze Uważajcie na samochody Na te automatyczne i na te kierowane przez ludzi Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli podejmować trudnych decyzji. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, jesteście wspaniali. Bez was to wszystko nie miałoby sensu. Dzięki. Do następnego razu. Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.